Drodzy bracia i siostry, jestem ksiądz Piotr Niewiadomski, opiekuję się ogniskiem w Puławach. Dzisiaj, jeśli kogoś dziwi, że nie odprawiam teraz, już dzisiaj dwa razy przystępowałem do ołtarza pańskiego. I teraz z przyjemnością, co jest wielkim zaszczytem, służę kapłanowi Jezusa Chrystusa przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary. To już jest bardzo dużo, służyć do ołtarza. A jeszcze więcej składać tę ofiarę. I poproszony zostałem o to, żeby powiedzieć Wam homilię dzisiaj i jutro. Niestety od dziecka mam wielki lęk przed publicznymi wystąpieniami, przed zgromadzeniami i nie umiem mówić. Ale jest y, dzisiaj wielki ojciec wspominany, Jan Chrystostom. W dniu jego urodzin ja się urodziłem. I może właśnie jakąś będzie chciał łaskawie święty ojciec Jan mrugnąć okiem jakaś mała iskierka łaski doleci tutaj do tej zapomnianej właśnie przez Google Maps księżomierzy i rozświetli moje serce i wasze. Nie będę ukrywał, drodzy bracia i siostry, katecheza, którą wam przedstawi ta homilia nie będzie miała nic wspólnego z duchowością judaistyczną, z duchowością prawosławną, i protestancką. Dlatego może być dla was, wszystkim, dla was wszystkich czymś nowym. Będzie to katecheza oparta na starej, dobrej, rzymskiej i katolickiej nauce, dla której nasi przodkowie urządzali wyprawy krzyżowe, dla której palili ludzi na stosach i dzięki której, dzięki której miliony ludzi dostało się do nieba. Święta i zbawcza nauka o krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzień wielkiej radości i chwały. Dzień podwyższenia Krzyża Świętego jest jutro. I to nie będzie dzień, kiedy ja Wam będę mówił właśnie o tym, jak powinniśmy nieść te nasze smutki i te nasze łezki, właśnie skrapiać nimi krzyżyk Pana Jezusa trzymany w obojgu dłoniach. Ale właśnie mam zamiar mówić o chwale, o zwycięstwie, o tym zwycięstwie, którym jest wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Mam przed sobą brewiarz, w którym się modlę. Die in exaltatione Sancte Crucis. I są takie słowa, zaraz Wam przetłumaczę. Exe Crucem Domini. Fugite partes adverse. Vicit Leo de Tribu Juda radix David. Alleluja. Po łacinie przeczytałem dla wszystkich demonów. Jeśli jakieś tu są, już doskonale wiedzą. Kto to jest ten Dominus? Pan, Jezus Chrystus. I co to jest ten Crux? Przed którym oni uciekają. Oto krzyż Pana. Uciekajcie, przeciwnicy. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Odrość Dawida. Alleluja. Kiedy żył Jan Chryzostom, bardzo dawno temu, 1700 lat temu, już nasi przodkowie śpiewali tą antyfonę. Z spokojem, z radością w sercach. Wiecie, ja naprawdę jechałem do Was z przekonaniem, że powiem Wam naukę o małżeństwie. Natomiast to miejsce i pewne okoliczności skłoniły mnie, żeby jednak powiedzieć o krzyżu. Może być to dla wielu z nas trudne do przyjęcia. Bo myśmy się nauczyli patrzeć też na Kościół, jako na taką organizację bardzo mocno służącą człowiekowi, która ma wychodzić naprzeciw naszym odczuciom, oczekiwaniom, która ma nam ułatwiać prowadzenie naszego wewnętrznego dialogu i wiele rzeczy rozsupływać i rozwiązywać ale nie po to Chrystus posłał swoich uczniów i nie po to tutaj jesteśmy na rekolekcjach. Żebyśmy dokończyli jakieś swoje przemyślenia na swój temat. Żebyśmy się wreszcie przekonali sami do czegoś albo kogoś. Żebyśmy sobie coś uprosili. Nie po to tu jesteśmy. My naprawdę jesteśmy tu po to, żeby usłyszeć głos Pana Jezusa, coś nowego. Troszkę się rozejrzeć szerzej. Bo wadą naszych czasów o czym wspominają nie tylko tacy takie szare wikariusze puławskie jak ja, ale też wielcy tego świata, jak ojciec Józef Augustyn, któż nie zna tego nazwiska, taki jezuita. I co on mówi ojciec Józef Augustyn? Godny, zaprawdę godny samego Augustyna Skippony w swojej mądrości. Wiem, bo rekolekcje u niego odbywały. Co on mówi? Że wadą i ciężkim brzemieniem współczesnego człowieka jest wieczne zainteresowanie sobą. I takie właśnie skupienie się na swoich wewnętrznych przeżyciach, problemach. Bez rozejrzenia się wokół, bez dostrzeżenia drugiego człowieka i Boga. I coś w tym jest. Dlatego zacznę od czegoś, co może być dla kogoś drażniące, bo przecież wszyscy mamy problemy, niektórzy mamy bardzo duże problemy. Przyjechaliśmy załatwić coś konkretnego. Są te wielkie sycharowe obietnice, że każde małżeństwo jest do uratowania, a ksiądz wieczorem o godzinie która już jest, zaraz będzie dziewiąta, będzie się mączył na temat krzyża. Ale jednak posłuchajcie. Jeśli ktoś z Was był na cmentarzu albo chodził tutaj po parkingu, mogli się zauważyć krzyżem. I taki krzyż myśmy w życiu, żyjąc na Lubelszczyźnie, widzieli setki. Natomiast w zasadzie taki krzyż jest najpełniejszą katechezą na temat krzyża, jaką można wygłosić sam sobie, jeśli ktoś go zrozumie. Tu kiedyś stało drewniane sanktuarium Matki Bożej, ono spłonęło, to co zostało to jest właśnie krzyż z samego szczytu. Tak jako taki nawet może być jako symbol pewien. Nie? Wszystko spłonęło, krzyż pozostał, ten, który był na szczycie. I teraz ksiądz spróbować, go ustawił przed tą drewnianą makietą. Jeśli ktoś jej nie widział, bo przyjechał wieczorem, jutro się radę wybrać, stanąć przed tym krzyżem, może nawet się pomodlić i dotknąć tego krzyża. Co w nim jest takiego wyjątkowego? Otóż, drodzy bracia i siostry, ludzie, zanim jeszcze uwierzyli w Pana Jezusa, we wszystkich religiach mieli krzyże. I krzyżem znaczyli swoje domy i krzyże malowali na ścianach swoich świątyń. Dlaczego? Bo krzyż jest symbolem, krzyż jest symbolem słońca. I na tamtym krzyżu, który był w Księżomierzy, jest piękne słońce i są promienie. I teraz, czy tutaj w Księżomierzy żyli tacy poganie, którzy nie rozumieli chrześcijaństwa? Nie przeszli żadnych skrutyniów, Nie byli na rekolekcjach, nie słuchali mądrych kateches na mp Śpiewali tylko jakieś pieśni kuczci Matki Bożej. Co oni mogli wiedzieć? No, właśnie jest zupełnie inaczej. Wiecie, oni takie krzyże, ludzie, którzy tutaj żyli, stawiali też potem na swoich grobach. Krzyże, kawałki metalu, które same w sobie są pełnym katechizmem. Krzyż jako światło, jako słońce i krzyż yy, jako drzewo życia. Takie trzy listki na końcu, każdego, na końcu każdego ramienia, które symbolizują Trójcę Świętą. Krzyż rozkwitający. Jadąc tutaj każdy z nas minął, chociaż jeden krzyż przydrożny, który pobożne kobiety, proste, nieznające teologii, oplotły kwiatkami. Często kiczowatymi, kupionymi gdzieś tam od Chińczyków na targu. Całe chrześcijaństwo, krzyż rozkwita, drzewo życia. Człowiek jest zbawiony, ma nowe życie od Chrystusa. I ten półksiężyc pod tym słońcem krzyża, symbolizującym cały czas, wszelki czas, symbolizujący też Matkę Najświętszą, ale też symbolizujący siły zła, które ten krzyż pokonał. Dlaczego o tym mówię? Żeby uzmysłowić na jedno. Krzyż jest najbardziej nadużytym ze słów, które padają z ambon i które padają w naszych modlitwach i są w naszych myślach. Jest najbardziej niezrozumianym, najgłębiej niezrozumianym z katolickich słów. Mało kto rozumie, czym jest krzyż. Najprostsze, gdzieś patologiczne, to jest stwierdzenie, które może czasami usłyszeć człowiek od swojego spowiednika albo od swojego katechisty. Nieś swój krzyż. Człowiek mówi o swoim cierpieniu, o tym, że jest na przykład bity, poniżany. Słyszy nieś swój krzyż. Natomiast mówiąc Pan Jezus do nas nieś swój krzyż, miał na myśli zupełnie coś innego niż na przykład to, żeby bita, poniżana osoba, żyła ze swoim małżonkiem mimo wszystko pod jednym dachem. Miał na myśli coś zupełnie innego. Co miał na myśli? Zaraz się okaże, jeśli tylko wsłuchamy się w dzisiejszą Ewangelię. Dlaczego widzisz grzazdę wokół swego brata, belki we własnym oku nie dostrzegasz? Ta belka, oczywiście ona nie jest materialna, którą my nosimy w naszej głowie. To jest nasze stare myślenie, nasza ludzka głupota, nasze pogaństwo w którym my mierzymy wszystko. Od nieba i Pana Boga na nim, aż po ludzi, po samych siebie. I tą belkę nosimy, czy chcemy, czy nie. I każdy ją nosi. I większość niedoli, większość cierpień w naszym życiu pochodzi od nas samych. I od tego, że my tą miarę, naszą miarę, tą belkę, nieświadomie do wszystkiego przykładamy. I wszędzie ją widzimy. I wszędzie ją widzimy. I w ten sposób świat jest jaki? smutny, zły, ciężki. I stąd są jakby niekończące się pokłady depresji, które są w dzisiejszym świecie. Ludzie, którzy są ciągle nakłaniani do jakby tej introspekcji, do wędrówki w głąb siebie. I co tam można znaleźć? Właśnie tą belkę. I teraz w czym jest noszenie krzyża? Noszenie krzyża to jest to, że ja biorę tą belkę w ręce i mam ją przed sobą i myślę o tym żyjąc. Że każdego dnia ryzykuję, że zacznę myśleć na mój ludzki sposób. A mam myśleć po Bożemu. To jest wzięcie krzyża. To jest wzięcie krzyża. Dlatego wielcy święci jak święty Ignacy z Loyoli uważali, że największą rzeczą w życiu duchowym człowieka nie są posty. Nie jest ciągła modlitwa różańcowa. Nie jest odmawianie psalmów rano i wieczorem. Największą rzeczą w życiu duchowym człowieka jest rachunek sumienia. Codziennie przed snem. Zapytanie siebie. Gdzie była moja belka? Czy była na ramionach? Czy była w oku? Czy ja żyłem według mojej mądrości? Czy zastanawiałem się, czego chce Bóg i jak Bóg, jak Bóg widzi moje życie? I teraz ten krzyż ze spalonego kościoła. Bardzo dobry symbol. Krzyż ze spalonego kościoła. Wiele, wiele z nas Tutaj obecnych osób w jakiś sposób doświadczyło takiej klęski, takiego spalenia. Otóż Krzyż Chrystusa jest przede wszystkim Słońcem. Krzyż Chrystusa nie jest dla nas wyrzutem sumienia, który ma pogłębić nasze często rozdęte poczucie winy, które nas zatruwa, którego nie ukoi żadna spowiedź. Nie. Otóż właśnie Krzyż Chrystusa jest Słońcem, a Wasze poczucie winy jest śniegiem. Słońce wschodzi i bałwanki się roztapiają. Fałszywe bożki. I to wszystko, co zalega, co sprawia, że ziemia naszego serca nie może owocować. Krzyż ożywia. Zwycięski krzyż Jezusa Chrystusa. To znaczy życie Jezusa. Bo Jezus zawsze żył nie według ludzkiej głupoty, a według mądrości Ojca. I słuchajcie, jak malutka cząsteczka tego życia Jezusa, tego krzyża Jezusa dotyka człowieka, to on po prostu jest odmieniony. Po prostu zaczyna żyć. Nie zajmować się właśnie tym, czy mnie boli, czy mnie nie boli. Tylko, jejku, moje serce bije. Serce mojego dziecka bije. Serce mojej żony, mojego męża bije. Niektórzy już tu się zasmucą, nie? Ale może kogoś rozraduje. Pan Jezus chce nas do tego prowadzić, bo ojcowie mówili tak, że według że krzyż jest też kluczem do wszechświata. Że krzyż to nie jest tylko szubienica, na której Jezus zawisł, ale to jest symbol tego, że Jezus wszystko stworzył. Tak jakby każdą rzecz, która jest, która istnieje, jest pobłogosławiona przez Chrystusa. A krzyż to jest Jego znak. I to, że coś istnieje, jest dobre. To, że żyjecie, jesteście dobrzy. Chrystus was stworzył. Od Niego jesteście. Jest na was znak Jego błogosławieństwa. I teraz wszystko, co jest, jest dobre. I kiedy my przestajemy myśleć po swojemu, a zaczynamy myśleć po Chrystusowemu, to to właśnie odkrywamy. Wielka radość z tego, że słońce wschodzi. Bóg dał światu kolejny dzień. Cała niegodziwość świata nie zdołała zgasić Bożego miłosierdzia. I mamy co jeść, mamy co pić. Jest tyle rzeczy, za które powinniśmy dziękować. I to jest, drodzy bracia i siostry, tylko próbka, co ja mówię. A dużo większe rzeczy Chrystus przygotował dla was, jeśli będziecie na tych rekolekcjach chcieli Go słuchać. Tego, co On w waszych sercach podczas modlitw wam powie. I nieraz się trzeba zapytać siebie, a nieraz się nawet trzeba zapytać drugiego człowieka. Nieraz się trzeba zapytać kogoś mądrzejszego. Czy to, co ja sobie myślę, co ja sobie układam w głowie, czy to jest moje myślenie, moja belka kolejna. Czy to jest właśnie Chrystusowy Krzyż, czy jest światło od Pana. Zawsze ostatecznie poznajemy to po, po owocach. I wiem jedno. Jakiekolwiek cierpienie nie byłoby w życiu nas tutaj obecnych, to krzyż Pana Jezusa, przyjęty właśnie jako słońce, życiodajne, ciepłe, dobre, może sprawić, że będziemy szczęśliwi, że będziemy mieć pokój w sercu, radość. Nawet jeśli wokół będą gdzieś szalały płomienie cierpień, jakieś burze, to my będziemy przez ten krzyż już teraz będziemy doświadczali tego zbawienia. Tego, że jest krzyż Chrystusa, i uciekają jego wrogowie, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrość Dawida. Amen.